Nowiny 5 tygodnia 2015 roku. E, nowiny Wiki Radio, oczywiście. Przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną również w studiu Marek Mazurkiewicz. Witam. Pierwszą audycję można znaleźć w internecie na stronie nowiny.podcasty.info Notatki do audycji, które każdy może edytować, podobnie jak w Wikipedii, również znajdują się tam w zakładce notatki. Zapraszamy do zgłaszania tematów, które chcecie, żebyśmy omówili, albo o których warto wspomnieć w kontekście niekoniecznie ostatniego tygodnia, ale ostatnich wydarzeń związanych z Wikipedią. Dzisiaj mamy sporo tematów do omówienia, ale jesteśmy tylko we dwóch w studiu, więc chyba to dosyć szybko pójdzie. Zważywszy na to, ile jest tych tematów, myślę, że spokojnie no, zajmie nam to 45 minut, a właśnie ja nie włączyłem sobie stopera. No właśnie, bo nasza audycja trwa tak 45 minut, czasem krócej, czasem troszkę dłużej. Nie przekraczamy w każdym razie 55 minut. Tematy, które omawiamy związane są z Wikipedią, z siostrzanymi projektami, z tym co się dzieje wokół, w społeczności. To nie jest audycja specjalistów, ekspertów, chociaż czasem mamy takich na łączach albo w studiu. To jest m.in. Szymon Grabarczo, który dzisiaj w Lublinie jest zajęty i nie dlatego nie miał czasu, żeby się pokazać i tutaj z nami porozmawiać. Radzimy sobie jak możemy. My, tak jak mówię, nie, nie jesteśmy specjalistami, chociaż w niektórych dziedzinach no, dużo wiemy. No tak, ale ja bym bardzo chciał właśnie zachęcić, żeby nas sprawdzać, tak, jeżeli ktoś uzna, że coś mówi nie tak, prawda, to można, można tutaj do nas dołączyć, prostować, można nam to też gdzieś napisać, postaramy się to potem uwzględnić. No tak samo jak w Wikipedii, jeśli artykuł wymaga dopracowania albo są jakieś błędy, to trzeba poprawić. Z tym, że audycja jest nagrana, jest umieszczona i już jej nie poprawiamy, tylko potem ewentualnie coś możemy w dopowiedzieć możemy w następnej audycji. No i zapraszamy do komentowania tych tematów, o których mówimy y, przez tydzień po audycji. Można je komentować właśnie na stronach y, notatek y, do naszej audycji. To jest taki dokument Google, który, w którym użytkownicy mogą właśnie coś dopisać swojego albo, albo skomentować, dosyć wygodny, wygodniejszy od Etherpada, który jest stosowany w, głównie w środowisku wikipedystów. No, bo jest po prostu no, taki bardziej, bardziej przyjazny, jeśli chodzi o wygląd. Znaczy powiedziałbym, że on jest zaprojektowany dla, dla Wikimediów, ale tak z jego korzystaniem to też średnio. Mówisz o terpadzie? Mówię o terpadzie. Mhm. Ewentualnie na jakichś konferencjach, kiedy dużo osób naraz pisze, to, to raczej on bywa stosowany. No tam nie można formatować, różnych rzeczy nie można zrobić, ale przez to jest taki tekstowy i bardzo... On jest prosty Surowy. tak w swoim mhm. w stosowaniu. Jak coś się szybkiego do zrobienia, to się nadaje, ale mam wrażenie, że z tego notatnika, z którego my korzystamy, też korzystają często wikipedyści. Mhm. Tematy, które dzisiaj mamy do omówienia, to grafika roku 2014. Taki konkurs, to się nazywa Picture of the Year chyba. Po ty. No, ale to nie tylko same mm, obrazki. No, na szczęście. na szczęście tak, ale muzyka nie jest niestety, ale to może za chwilę. No właśnie, propozycje do artykułów na medal, tydzień artykułu indyjskiego, konkurs tygodni tematycznych, roczny raport Wikimedia Foundation, ale bardziej chodzi nam o licencje i ich opis, który tam jest, roczny raport Wikigrantów, Komisji Wikigrantów Stowarzyszenia Wikimedia Polska, Sąd Najwyższy Wikipedii, artykuł z, ze strony dobreprogramy.pl, Brudnopis Gościnny i nowy projekt: Wiki Lubi przyrodę, spotkanie robocze grupy badania i rozwój Wikipedii, które odbędzie się za tydzień, nowa globalna polityka banowania przez Wikimedia Foundation. No i jeszcze ostatni temat, encyklopedyczność kawalerów orderu uśmiechu. To bardziej nam chodzi o sposób dyskusji nad, nad no, takimi zagadnieniami, niż o sam temat tego, tego artykułu. Dobrze, no to rozpoczynamy w takim razie od grafiki roku 2014. Konkurs ogólnoświatowy, który w oryginale nazywa się Picture of the Year. No właśnie jest to picture, czyli czyli obrazek roku 2014. Nie wiem, czy ta, w, bo jest tam kategoria wideo, nie wiem, czy zauważyłeś? Właśnie zauważyłem, że jest kategoria y, wideo i animacja, y, ale nie ma kategorii y, audio. Nie ma kategorii audio, no trudno, żeby obrazek był dźwiękiem. No tak, audio jest mocno zaniedbany, chociaż już sporo audio na commons mamy. No może, może zostanie to rozszerzone na ilustrację roku, na przykład taki konkurs wypadałoby, żeby to była ilustracja, a nie tylko obrazek, no bo już trochę wideo to już trochę wychodzi poza ten obrazek, obrazka. A w angielskim pojęciu się nie mieszczą w angielskim, w angielskiej nazwie, nie mieszczą się ilustracje na pewno. No nie, no, picture to jest obraz, picture, okay. zdjęcie bardziej. No ale to najwięcej jest, oczywiście, no jest przytłaczająca większość zdjęć ładowanych do commons, no ale też można powiedzieć, że tam są rysunki i nie tylko obrazki. No rysunek też jest obrazkiem, no. No w każdym razie nie ma, nie ma tutaj kategorii dźwięku. Może to trzeba by było stworzyć oddzielny konkurs, albo, albo no, rozszerzyć tamtą kategorię, chociaż on jest tak znany już, że raczej nie sądzę, żeby społeczność zgodziła się na rozszerzenie, znaczy na zmianę nazwy. No tak, ta nazwa już się utrwaliła, więc może faktycznie oddzielny konkurs to jest, to jest dobry pomysł. No, tylko kto go zrobi? Każdy może edytować i każdy może taki konkurs zaproponować, zgłosić do Wikimedia Foundation, albo zrobić go w kraju. Nie wiem, no, są metody na to, nie wiem jakie dokładnie. Znaczy, wydaje mi się, że po prostu trzeba coś spróbować na komuś, dogadać się z innymi użytkownikami, zrobić jakąś stronę i będzie konkurs. No, chyba tak. Kłopot jest z wyszukiwaniem tych dźwięków, na przykład ostatnio dodanych, w ogóle z wyszukiwaniem na commons, jest kłopot. To znaczy, ja bym chciał na przykład znaleźć ostatnie wideo, które były e, umieszczone, było kiedyś taki, taki, takie narzędzie do tego wyszukiwania, ale no, przestało działać już jakiś rok temu i, i już nie można z niego korzystać. E, może ktoś z naszych słuchaczy nam podpowie, w jaki sposób można wyszukiwać media Wikimedia Commons według e, daty dodania na przykład albo według e, rodzaju. Znaczy można na pewno zobaczyć ostatnio załadowane, no to, ale to wszystkie. Wszystkie. No, wszystkie. I to no niestety tutaj nie widzę opcji, żeby wyciągnąć z a tego... Ponieważ dźwięków jest mało, no to trudno wyciągnąć z tego. Masz 500 obrazków i jeden dźwięk na przykład i musisz następną stronę załadować z obrazkami, których nie chcesz oglądać, żeby dotrzeć do następnego załadowanego audio. <śmiech> a może ktoś by umiał zrobić takie narzędzie? Podejrzewam, że by umiał, tylko no, trzeba pewnie dotrzeć tak. do tej osoby jeszcze. Coś chciałem powiedzieć a propos właśnie commons i tych najnowszych. Nie, dobra, nieważne. Mhm. W każdym razie ja już zagłosowałem, wybrałem kilkanaście yy, obrazków, które mi się podobały i film jeden, animowany. Do filmów jeszcze nie dotarłem, a to tylko niestety do dzisiaj jest to głosowanie. No koniecznie dzisiaj zagłosuj w takim razie na film wideo. No niech to będzie jakimś znakiem, że, że też widać je. A bardzo fajny film animowany. Krótki, taki od początku do końca, nie na temat, znaczy taki fabularny, można powiedzieć. O, kreskówka, ale taka w formie znaczy to nie jest kreskówka, tylko to jest. To znaczy, animowane. Ja wybieram. Wybierając te pliki, na które głosowałem, zastanawiałem się nad ich użyciem do artykułów. Mhm. I myślisz, że ten, o którym mówisz, dałoby się zastosować do artykułu? Na pewno przy, przy animacji, na przykład animacja, żeby zobaczyć, co to jest animacja. A, w tym sensie, mhm. okej. Okay. Film animowany, scenariusz filmu animowanego, na pewno tam można zastosować te tak Takie wideo. No A. właśnie, tutaj y, trudno jest rozdzielić, na pewno jak się ogląda piękny obrazek, y, który y, no, budzi jakieś sympatie, wspomnienia, no to często y, pewnie ci, którzy oceniają, y, wybierają taki obrazek, niekoniecznie mając na myśli to, co ty powiedziałeś, że, że, czy on się przyda w ilustrowaniu hasła jakiegoś. No ja mam wrażenie, że rzadko kiedy z tych y Artykuł, które teraz masz, otwarte, znaczy z tych y, ilustracji, które teraz masz otwarte, to są zwycięzcy z poprzednich lat. Moim zdaniem do ilustrowania nadają się dwa. To znaczy te y, zwycięstwa, zwycięzca z 2012 roku i z 2007 roku. Czyli ptaszki. To są chyba zimorodki, Konkretnie. o ile dobrze widzę. Mm -hmm. No i jakaś taka, taki zamek. Zamek wieży, coś takiego, tak. A pozostałe nie powiedziałbym, no może ewentualnie. Do zorza polarna. No może do Zorzy, ale takie. Obserwatorium astronomiczne. Ja nie jestem pewien, czy ta Zorza nie jest jakoś y, mocno zmodyfikowana w sensie jakoś ustawienia aparatu albo bóle. Nie, to tak ładnie wygląda. Myślę, że właśnie, to aż tak no. wygląda. Tak. Zastanawiam się, czy kolory nie są jakoś tutaj podkręcone. No na pewno są no, wszystkie aparaty, nawet teraz już mają po prostu podkręcanie kolorów, jak ty o, o tym mówisz. Ale tutaj też Ganges jest bardzo ładne miejsce z 2009 roku, też ładna ilustracja. Ja myślę, że wszystkie mogą mieć zastosowanie gdzieś w artykułach. No tej żarówki raczej, raczej chyba ciężko no, będzie. No rzeczywiście, to jest z 2013 roku zwycięzca żarówka, która się spala która chyba w dziurkę w niej zrobiono i ona się spala. Tak, ale no to ciężko to... Pękła. Y, Wprowadzić do artykułu żarówka, tak? To, to może być problem. W sensie to nie, no to nie jest zdjęcie do encyklopedii, tak? To jest zdjęcie artystyczne. Bardzo fajne artystyczne zdjęcie, ale myślę, że nie taka jest przede wszystkim rola Commons. No a zdjęcie Obamy z, ze swoją córką, które było w zeszłym roku też y, jakoś wysoko chyba w rankingu, też jakoś nie za bardzo ma zastosowanie, nie? To znaczy, no to pewnie w sekcji rodzina, jest taka sekcja w artykułach, więc może, może. No właśnie, ten konkurs niekoniecznie chyba dotyczy tego, o czym mówisz. Znaczy, ja nie mówię, że to jest źle, że ty przyjmujesz taką interpretację tego konkursu i że tak wybierasz, no, w sumie wyjdzie jakaś wypadkowa jakaś suma tych głosowań z różnych powodów. Być może warto by było robić kategorie pod tym kątem, w sensie kategorie konkursowe, tak, że, prawda, mm -hmm. tu teraz wybieramy zdjęcie artystyczne, tu wybieramy zdjęcie do encyklopedii. No, ale to już nie byłby ten konkurs. Znowu wracamy, że to wtedy byłaby ilustracja bardziej do Wikipedii, do artykułu w Wikipedii, a nie zdjęcie, bo ilustracją też może być coś innego, nie? Okej. Okay. Um... Ale z drugiej strony zachęcam też do ładowania na komą zdjęć i artystycznych i takich, które być może nie przydadzą się w Wikipedii, być może przydadzą się w innych Wikimediach, a być może przydadzą się w, w ogóle w projektach należących do no fundacji. Znaczy nie związanych z fundacją, tylko korzystających z MediaWiki. Wszędzie, gdzie mam taką możliwość, gdzie ktoś korzysta z MediaWiki, zachęcam, żeby sobie włączył, mm -hmm. bo to trzeba coś tam doinstalować, żeby można było korzystać z Commons. coś trzeba w ustawieniach pokombinować. No tak zauważyłem, że na przykład Flickr i z czym się różnią, bo tam też można na, na, na wolnych licencjach ładować pliki, zdjęcia, i wideo, natomiast w commons nie możesz ich skasować sam, jako będąc autorem tego zdjęcia. Na Flickrze możesz usunąć te zdjęcia, które załadowałeś wcześniej, natomiast na commons tego nie możesz zrobić. Jak już raz załadujesz, to już jest kłopot z usunięciem. No, trzeba było pewnie zgłaszać to jako... Znaczy, usunąć może tak samo każdy chyba użytkownik, niezależnie od tego, czy jest autorem, czy nie, chociaż nie znam w tej sprawie zasad, więc yy, może być inaczej ale ostatnio była taka dyskusja na temat kasowania mapy mhm. jakiejś z commons, która była błędna, znaczy... No, jak jest błąd, to rozumiem, ale, ale ja, nie, ja chcę usunąć, bo usunąć po Okazało się w tej dyskusji, że prawdopodobnie będzie problem z usunięciem tej błędnej mapy, możemy jej nie stosować w artykułach, owszem, ale usunąć ją z commons nie bardzo się da. Mhm. No właśnie. Także to taka różnica, nie wiem, czy to ma znaczenie. Ma znaczenie na pewno, jeśli chodzi o tych, którzy wykorzystują te zdjęcia, bo jeśli korzystają z nich i podają linka na przykład do autora, no to wiadomo, że ten link dłużej przetrwa. Bo jak się podaje do Flickra, no to nie wiadomo, za pół roku, za, jak się autorowi zachce, no to po prostu skasuje i już nie będzie tej informacji o autorze. A to jest jednak ważna informacja, bo trzeba wypełnić e, licencję i, i po prostu podać tą e, autora przynajmniej. Dobrze, kolejny temat to propozycje do artykułów na medal. Trwa dyskusja, nieustannie właściwie zgłaszane są artykuły do, do takiego wyróżnienia. Artykuł na medal to jest jeden ze sposobów wyróżnienia artykułu. No i tutaj w notatkach do dzisiejszej audycji znajdziecie linka do właśnie tego projektu, propozycje do artykułów na medal. Ta strona służy do przedstawiania wartościowych stron jako kandydatur do wyróżnienia medalem. To jest taka najwyższa nagroda, e, najwyższe wyróżnienie artykułu, który jest dobrze napisane. Dyskusja trwa 30 dni zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie. Z możliwością przedłużenia. <śmiech> Aha, można, można dyskutować, żeby przedłużyć. No, czy tam są jakieś chyba też do, dokładniejsze wytyczne, kiedy, kiedy przedłużamy? Jeśli artykuł jest dobry, ale jeszcze nie na poziomie medalowym, rozważ umieszczenie go na stronie kandydatów do przyznania mu miana dobrego artykułu. Yy, I to jest właśnie coś wcześniejszego, nie, nie artykuł na no medal, tylko dobry artykuł. Jeśli chcesz nominować nowy artykuł, przejdź do rozdziału Instrukcja obsługi. No i ostatnio na tablicy ogłoszeń Wikipedii pojawiła się informacja, że jest bardzo dużo tych zgłoszeń, także zapraszamy do e, zabierania głosu w sprawie tych, tych wyróżnień. Warto e, przy okazji sobie zerknąć, jak wygląda dobre hasło opracowane w sposób medalowy. Bardzo dobre, nawet bym powiedział. Owszem, ja tutaj chciałem złożyć też samą krytykę, bo mam taki plan, żeby nagrywać zachęty, prawda, że rozpoczęła się taka, ta, taka dyskusja, ale no trochę się z tym nie wyrabiam. W tej chwili jest tylko jedno z przedostatniego chyba nagrane artykuł, on jest jeszcze aktualny, ten, który ostatnio nagrywałem, ale no mam taki plan, żeby, żeby nagrywać to dla każdego. Mam nadzieję, że w końcu mi się go uda zrealizować. Jak ktoś chce, to może się dołączyć. Myślę. No zapraszamy. Może napiszemy tutaj w dyskusji o tym, że, że jest taki pomysł i że każdy może dodać takie, takie, taką zapowiedź artykułu. No, to jest bardzo dobry pomysł. Bo tutaj rozumiem, że jest kilku wikipedystów, którzy jakoś tutaj stale dyskutują i, i, i tworzą stworzą ten projekt, prawda? Tak. Może ktoś się odezwie. Co godzinę mamy prezentowany serwis Wikiradia w naszym strumieniu. No i tam właśnie słychać między innymi taką zapowiedź, co jest... No i to każdy może też wyedytować, jak to Wiki Radio. Tak, zapraszamy. Zapraszamy do, do zamieszczania takich notatek audio. To jest ten temat już chyba zamknięty. Tydzień artykułu indyjskiego kończy się już. Jeszcze dzisiaj trwa do końca dnia, a od jutra już będzie tutaj przygotowywane podsumowanie, ja myślałem, że znajdę już jakieś podsumowanie, no ale za wcześnie jest chyba na podsumowanie. No nie, no podsumowanie musi być no pod tak. koniec, tak? Bo potem no było. ale to jeszcze, jeszcze, trwa, także jakby ktoś chciał, to, to niech sobie zajrzy w linku do notatek 5 tygodnia, znaczy audycji nowiny wikira, nowiny 5 tygodnia 2015 roku można jeszcze coś zdążyć dopisać. Przy okazji też powiemy o konkursie, który w tygodniach tematycznych, w tym projekcie od niedawna funkcjonuje. Są to nagrody. Nagrody i w dodatku finansowe. Ciężko było tutaj znaleźć na stronie tego tygodnia tematycznego, co jest nagrodą, ale w regulaminie, no, nie może nie być. <laughs> więc, więc jest napisane, że no, poza innymi informacjami bardzo szczegółowymi, tak jak to w każdym regulaminie, jest też sposoby przy, przyznawania tych nagród, no, są też wysokości tych, tych nagród, są dwie kategorie nagroda dla osoby będącej twórcą największej liczby nowych artykułów w ramach danej edycji konkursu, czyli jak na przykład teraz jest tydzień artykułu indyjskiego, no to kto, kto najwięcej umieści a druga to dla osoby najbardziej zaangażowanej we wzbogacanie Wikipedii o nowe treści i poprawę jakości dostępnych w ramach już istniejących treści w ramach danej edycji konkursu. No i, i ta nagroda wynosi odpowiednio 100 zł i 60 zł, czyli 100 zł dla osoby będącej twórcą największej liczby nowych artykułów w ramach danej edycji i 60 zł dla osoby, która ma największe, najbardziej zaangażowanej we wzbogacanie Wikipedii. Ale to są, znaczy jestem zdziwiony, że to jest, jak rozumiem, gotówka, przelew ewentualny, a nie jakaś nagroda rzeczowa, ewentualnie bon na książkę albo coś takiego, bo, bo takie były do tej pory, często głosy się pojawiały. No yy, tak, nagrodę może stan mogą yy, stanowić, mogą wszelkie źródła informacji, czyli tak naprawdę te 100 zł, to można wydać na książki. Aha, czyli to jest bon jednak, tak? E, ale ten, tak, ale no to nie bon, tylko trzeba się rozliczyć z tego zakupu pewnie. Aha, okay. Do 100 zł, nie przekraczające kwoty 100 zł i nie przekraczające kwoty 60 zł. Można też e, na przykład płatny dostęp do bazy danych sobie e, w ten sposób e, opłacić. No, jest to bardzo, bardzo fajny pomysł. Ciekaw jestem, jak to wychodzi w praktyce. Projekt budżetu jest tutaj rozpisany bardzo dokładnie. Nagradzany jest też... Yy, chyba nagrody są już, czy nie jeszcze? Chyba tak, są już nagrody wypisane. Kto ile dostał za konkretny tydzień techniczny, alpejski, mongolski, wysp oceanu indyjskiego. No, na no, bieżącego jeszcze nie ma oczywiście, no bo, bo jeszcze trwa. Yy, w linku oczywiście można znaleźć szczegółowe informacje, te o których właśnie przed chwilką mówiliśmy, bardzo szczegółowo rozpisany regulamin między innymi. Yy, to jeszcze warto myślę powiedzieć, że następny tydzień tematyczny to będzie od 1 do 7 marca północnoamerykański. chyba, yy, czy Marca. marca. A, dopiero w marcu, tak. co miesiąc teraz jakoś. Yy, no, zostało zaplanowane, znaczy tu jest w tabelce przerwa lutowa wypisana. Yhy, yhy. Więc, więc w marcu dopiero. I kolejny temat to mm, roczny raport Wikimedia Foundation, który no, jest bardzo rozległy, ciekawy, ale po angielsku. I trudno nam tutaj takie subtelności wyłapać nie jest tłumaczony na polski, widocznie nie ma potrzeby. E, ja bym chciał przeczytać po polsku, no ale po angielsku już nie, nie, nie jest to dla mnie takie łatwe. E, w każdym razie to, co tutaj zauważyłem, bardzo ładnie, ładna strona przy okazji, warto sobie zobaczyć. Taka przejrzysta i właśnie taka już nowoczesna bardzo, zupełnie nie jak Wikipedia taka starodawna i średniowieczna. Ja lubię tą starodawną wersję. W każdym razie na samym dole, tutaj już poniżej stopki są wypisane jak gdyby takie przypisy dotyczące tej strony, jakie zdjęcie, w której sekcji zostało użyte, jaką ma licencję. Myślę, że to jest troszeczkę więcej niż minimum, które jest wymagane przy opisywaniu licencji, yy, na przykład yy, no tutaj w artykule właśnie są wykorzystane zdjęcia i one w artykule, znaczy w, jak gdyby w głównej części strony nie są opisane w żaden sposób. Yy, to troszeczkę może budzić taką wątpliwość, ale ta wątpliwość jak się zjedzie już na sam dół, jest ładnie rozwiana, bo tutaj jest wszystko bardzo dokładnie opisane. Także myślę, że to jest jakaś metoda na, na opisywanie licencji, że niekoniecznie obrazek musi być od razu opisany tam, gdzie jest ten obrazek, tylko może być na dole opisane, tak. tej samej strony. A tam są odnośniki? W sensie, czy od samego zdjęcia można jakoś się zorientować, że na dole jest coś napisane na jego nie, temat? właśnie nie. Jest po prostu zdjęcie, bo tutaj projektant tej strony miał jakąś wizję, no i do tej wizji nie pasowało może by umieszczać autora na, na tym zdjęciu, czy pod tym zdjęciem, czy robić jakiś podpis do tego zdjęcia. Tak to rozumiem. No to mi w takim razie trochę brakuje, chociażby żeby był znaczek na tych zdjęciach gdzieś taki wyszarzony, chociażby yy, CC, tak, jako oznaczenie jako i to by się klikało i by wtedy schodziło na dole, tak, jakoś tak subtelnie, myślę, że dałoby się to zrobić. Może dałoby się, ale widocznie no, projektant nie, nie przewidział czegoś takiego, bo, bo mu to nie pasowało do koncepcji graficznej no, całej strony. Tak, tak, to, to, to, to jest często problem, że się ten podpis nie mieści tak, jak powinien. E, w każdym razie warto wziąć przykład z tego, jak to tutaj jest opisywane, bo tak jak zaglądaliśmy kiedyś na główną stronę Wikipedii, to wcale to tak dobrze nie jest opisane, prawda? Bo tutaj są obrazki użyte, ale nie ma czegoś takiego na dole. Nie wiadomo, tak naprawdę trudno jest trafić, no trzeba kliknąć dopiero na, na ilustrację, żeby, żeby przenieść się na stronę tej ilustracji. No to też jest jakieś rozwiązanie, ale wypadałoby, żeby tutaj też. Znaczy, na jak się stronie. kliknie w ilustrację, to się przychodzi zdaje się do artykułu w ogóle, czy coś się nie, zmieniło? Do, do opisu obrazka. Okay. Także to jest, no tak stosowane w Wikipedii, że jest obrazek, jak na niego klikniesz, to on nie przenosi cię gdzie indziej, tylko właśnie do do strony tego obrazka z opisem licencji również i z opisem wszystkich szczegółów dotyczących tej ilustracji. No tak, to jest u nas standard, ale z autorstwem strony głównej jest w ogóle, z tym uznaniem autorstwa myślę, że jest nie do końca tak, jak powinno to zrobione być, ale to jakby, to jest temat na odrębną dyskusję w Wikipedii, którą kiedyś mam plan zacząć. No ja mam nadzieję pogadać z z Mastim, po prostu, bo to przy pomocy bota powinno być zrobione. Wiadomo, jaki artykuł, jakie ilustracje były użyte, wystarczy zaciągnąć z bazy danych te informacje i tutaj pod spodem umieścić w jakiejś oddzielnej sekcji licencji i, i, i linki do autorów tych ilustracji, które zostały użyte na tej stronie i to potem miało, mogłoby mieć zastosowanie do wszystkich innych stron też. Także to by mogło Zresztą, tak jak widać, Wikimedia Foundation jakoś w tym kierunku coś zrobiło. Także link jest w notatkach i licencje używane tutaj i linki do tych licencji i autorzy są opisani bardzo dokładnie, szczegółowo. Myślę, że warto się na tym wzorować, jeśli ktoś taką stronę tworzy na podstawie właśnie materiałów na wolnych licencjach, to to myślę, że jest to bardzo dobry wzór. Ja pewnie będę z tego korzystał. I, I tutaj można to znaleźć. Kolejna rzecz to raport roczny wiki grantów. Wiki granty, przypomnijmy, co to jest. To jest, są takie granty, czyli dotacje dla, małe dotacje, dla, dla osób, które chcą wzbogacić treść wikipedii. Na przykład poprzez zakup jakiejś książki. Coś podobnie jak w tygodniach tematycznych, ale, ale to jest nieustający projekt, żeby móc w ten sposób uczestniczyć w, w, we wzbogacaniu treści. Do 1500 zł w tej chwili chyba została podwyższona ta kwota ostatnio jakoś rok temu, chyba z 1000 do 1500 zł o ile dobrze pamiętam. Natomiast y, zgłaszać można przez cały czas, a y, komisja w zeszłym roku musiała prosić o dodatkowe pieniądze, fundusze na, na wiki granty, bo ich było bardzo dużo, także w tym roku dostała komisja dużo więcej do przydziału, żeby już potem nie trzeba było zwiększać, ale to nie znaczy, że, że jest jakaś ograniczona pula. No jest ograniczona, ale nie aż tak. Żeby oby sobie, trzeba było to zwiększyć. Oby trzeba było zwiększać. Wniosek bardzo łatwo się składa na stronie Wiki Grantów. W odnośniku tutaj będzie można łatwo to znaleźć. I zaproponować, to też nie musi, nie musi to być zakup konkretnego przedmiotu, to może być podróż, którą chcemy sfinansować z jakiegoś miejsca, żeby, żeby coś zrobić dla Wikipedii albo dla jakiegoś siostrzanego projektu. Warto się z tym zapoznać i zobaczyć, jak to wyglądało w zeszłym roku. Patrzę w regulaminie. Tak, to jest tysiąc, znaczy to było 1500 mm -hmm. zł, znaczy to jest 1500 zł i to jest 200 zł jako granica między małym a dużym grantem. Mały jest szybciej rozpatrywany, duży wymaga troszeczkę więcej czasu, ale wszystko nie przekracza tygodnia. Te wszystkie, te wnioski są bardzo szybko i sprawnie rozpatrywane. Ale to nie znaczy, że jeśli ktoś ma pomysł na działanie, które wymaga większej kwoty, może złożyć po prostu wniosek do zarządu i tam zarząd przegłosowuje, raz w tygodniu się spotyka i to też dosyć szybko taki wniosek jest rozpatrywany. No to chyba już wszystko. Sąd najwyższy Wikipedii. No właśnie, ten artykuł wzbudził dużo kontrowersji tutaj w naszym środowisku. Na Facebooku było dużo dyskusji na ten temat. No, większość mówi, że to jest bardzo nieprzyjemny artykuł znaczy, i taki obraźliwy dla wikipedystów. To, że artykuł jest nieprzyjemny, to jest jedno, ale to, że on Podejrzewam w nim jakiś błąd, tam jest bardzo złożony problem, pewnie trzeba by się głęboko wczytać, żeby dojść do sedna sprawy i o co tam chodzi, ale na nagłówek z zakazem edytowania, bo chcieli obiektywności, no wydaje mi się paranoiczny, tak, no, nie wierzę w aż taką patologię, w sensie nie wierzę, że nastąpiła aż taka patologia w projektach Wikimedia, tak, żeby do czegoś takiego doszło. No mi się też to wydaje niemożliwe, ale no fakt, że niektórzy są banowani, prawda, czyli zakaz mają edycji, ale to na podstawie jakichś konkretnych ich działań wcześniejszych. Okej, okay, ale czy słyszałeś kiedyś, żeby ktoś został zbanowany, a potem twierdził tak bardzo dobrze, że zostałem bana? no to są wyjątkowe przypadki. Mm -hmm. No, są wojny pomiędzy wikipedystami, tak zwane wojny oczywiście, to nie są wojny, tylko po prostu przepychanki takie słowne i, i ataki, tak jak wszędzie w internecie, ludzie często nie wytrzymują, denerwują się, złoszczą na siebie. No i, i różnica polega na tym, że no, w Wikipedii o tym, y, kto wygrywa decyduje, tutaj napisano Sąd Najwyższy Wikipedii, ale nie ma czegoś takiego jak Sąd Najwyższy Wikipedii, jest tylko komisja arbitrażowa. To znaczy to jest, y, w ogóle sprawa jest z anglojęzycznej społeczności, więc oni tam mają jeszcze jakiś dodatkowy zdaje się mechanizm, ale też mówię, nie orientuję się w anglojęzycznej społeczności, Na wiki w ogóle nie edytuję, więc... Y, no u nas to wygląda w ten sposób, że mamy w polskojęzycznej, no, wersji, tak. że, że mamy komisję arbitrażową, która jest wybierana przez społeczność, zgłaszani są tak samo jak na administratorów, tak samo do komisji o ile się nie mylę. Znaczy tam są troszeczkę inne zasady, więc. No Na pewno nie wybiera się osób. No tam się trzeba. Trzeba kogoś zgłosić, o ile, pamiętam, tutaj można zgłaszać kogoś. Yy, a tak, nie bo tylko właśnie siebie. ostatnio nam się pomyliło, a propos, Znaczy ja tam źle powiedziałem a propos zgłaszania na. Na, na stewarda. Tak, stewardów nie można zgłaszać, oni sami muszą się zgłosić. W każdym razie, no, tutaj można zgłosić kogoś do komisji arbitrażowej, bo na przykład znamy kogoś z tego, że on łatwo, ma taką łatwość łagodzenia konfliktów i że będzie dobry w tym, w tym łagodzeniu, więc można zgłosić kogoś do komisji arbitrażowej, ale z tego co wiem, to w naszej w naszej komisji niezbyt wiele tych spraw jest chyba, czy w ogóle zero. Jakieś tam się sprawy pojawiają, ale no, na szczęście niewiele. Yy, niewiele, bo może, może jest kłopot yy, z dotarciem, albo nie, nie uczestnicy, uż, użytkownicy, którzy mają problem nie zgłaszają tego. No, może są rozwiązywane te problemy w inny sposób. Yy, nie wiem, jak to. Fajnie byłoby z członkiem jakimś porozmawiać tej komisji. Nie pamiętam, czy Szymon też jest Komisji Arbitrażowej, ale na, Natalia chyba, no nie wiem, zobaczymy może za tydzień jak będzie Myślę, więcej Myślę, że, że porozmawiamy z kimś prędzej z, czy później. Tak, z jakimś specjalistą, niech nam opowie, ale tak pamiętam, że było zero spraw podczas y, walnego zebrania Stowarzyszenia Ogłaszanych, że tam nic, nic się nie dzieje, w ogóle nie, nie ma takich problemów jak w anglojęzycznej Wikipedii, no tam jest dużo więcej użytkowników oczywiście i dużo poważniejsze sprawy są międzykulturowe również wchodzą w grę. Natomiast u nas no, chyba nie ma zbyt wiele tych problemów. W każdym razie artykuł bardzo stronniczy i taki rzeczywiście nie często dziennikarstwo teraz się robi bardzo powierzchowne. Ostatnio w, miałem problem, bo był wybuch tutaj w Warszawie gazu. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Słyszałem, że był wybuch. No właśnie, był wybuch, na Facebooku przeczytałem, że ktoś widział ten wybuch czy coś. To była pierwsza informacja, która do mnie dotarła na temat tego. Od, od razu włączyłem oczywiście telewizję 24-godzinną informacyjną. Informacja na temat tego wybuchu pojawiła się po 20 minutach, od czasu, jak tego Facebooka przeczytałem. I w dodatku relacja już na żywo z miejsca wydarzenia, ale nie podany był ani czas, kiedy to się stało, ani miejsce, w którym to się stało. Wyobrażasz sobie, nie było podane miejsce. To bardzo dziwne Że faktycznie. w centrum Warszawy tylko informacja była, nie, nie było adresu. I, no, i to, to, to w ogóle nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem, według mnie, no bo to są podstawowe informacje, które się podaje, czyli co, gdzie, kiedy. I, i, I dopiero jak wrzuciłem to do internetu z powrotem, to dopiero tam w Onecie mogłem znaleźć informacje, jaki to adres, o której to się stało i takie szczegółowe informacje. Także dziennikarstwo naprawdę przenosi się w jakieś dziwne rejony, bo kiedyś to rzeczywiście w telewizji było najbardziej wiarygodne i takie rzetelne dziennikarstwo. W tej chwili jakoś obserwuję taki spadek rzetelności w dziennikarstwie telewizyjnym przynajmniej. No i niestety coraz gorzej to wygląda. No i również portal dobreprogramy.pl zaczyna się tutaj chyba wpisywać troszeczkę w takie no, niedogłębne zbadanie tematu, tylko mm, tabloidowe podejście do sprawy. No, ale to już zostawmy może waszej ocenie, jeśli ktoś chce się podzielić swoimi przemyśleniami, może ma inne na temat tego artykułu, to zapraszamy. No, tam hmm. się pojawiła sugestia, że to w ogóle rzecznik powinien coś na ten temat się wypowiedzieć. Yy, w naszych komentarzach, tak? Dobrze pamiętam? Czy nie, chyba tak, tak, tak, tak, tak, pojawiła się taka informacja. No, zobaczymy. Na razie chyba tutaj nie ma komentarzy takich od naszego rzecznika, sporo jest innych tematów. No, to porozmawiamy z rzecznikiem, jeszcze też mam nadzieję na ten temat. Za tydzień się spotkamy z nim, e, także wtedy pogadamy na pewno. E, kolejna rzecz, więc co, tak jak mówię, no nie ma, nie ma czegoś takiego jak Sąd Najwyższy w Wikipedii. Przede wszystkim to tak troszkę mylące, ale takie ma być atrakcyjne i i budzące kontrowersje. Brudnopis gościnny, bardzo ciekawa i fajna inicjatywa Wojtka Pędzicha, tak mi się wydaje, że to jego, może się mylę, ale widzę, że on tam medytował ten brudnopis. Polega to na tym, że sporo artykułów, czy zaczątków, czy, czy jakichś takich prób tworzonych jest przez numery IP. I później, no, jeśli taki użytkownik nie zakłada konta, no to taki artykuł właściwie wisi i tak trudno, nie, nie można go znaleźć, trzeba go usunąć, bo on jest niedo, niedopracowany i trzeba by było go przenieść do jakiegoś brudnopisu użytkownika, a ponieważ numery IP nie mają, znaczy mają brudnopis też niby, no ale już drugi raz ten sam ktoś może nie wejść z tego samego IP, bo kablówki często zmieniają, są dynamiczne te adresy IP, więc trudno, żeby ktoś połączył się z powrotem, trafił do tej swojej pracy, którą wcześniej wykonał. No i Wojtek tutaj wymyślił brudnopis gościnny, tak to się nazywa, czyli takie fałszywe konto użytkownika, znaczy no, nieprawdziwe. Pacynka, to no pacynka tak, ale no pacynki są u nas dozwolone. I właśnie tam są przenoszone te linki do tych artykułów, także jeśli ktoś będzie szukał po jakimś czasie tego swojego artykułu, który zrobił, no to zostanie przekierowany do tego brudnopisu gościnnego. I tutaj jest lista tych stron, które już zostały przeniesione no i wszystkie kolejne pewnie też będą przenoszone, także myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa, żeby, żeby te artykuły no nie ginęły, na pewno wymagają jeszcze pracy nad nimi, no ale to często jest tak, że, że no właśnie, Jeden drugiemu pomaga. Prawda? Tak, konto to założył, jak czyta na tablicy ogłoszeń z 18 stycznia, Ciacho 5. Aha, no to gratulujemy, bo pomysł znakomity. W mojej opinii przynajmniej. Wikipedia. Wiki Lubi Przyrodę. To jest. Pomysł na kontynuację projektu Wiki lubi zabytki? No w tym duchu, tak, to jest to jest rozwiązanie. Trochę zamiast, trochę obok, bo to no częściowo... właśnie, a będzie w tym roku Wiki lubi zabytki? Tego nie wiem, podejrzewam, że skoro ten ruszył, to tamten już chyba, chyba nie, chyba że ktoś się zorganizuje i zrobi. No to już dyskusja trwała od jakiegoś czasu na temat tego, że no wszystkie zabytki są już sfotografowane, chociaż miałbym wątpliwości e, i, i wypadałoby teraz coś z tym potencjałem zrobić, czyli potencjałem fotografów, amatorów i nie tylko, którzy dalej chcą fotografować, zdobywać nagrody za te zdjęcia, więc Wiki lubi przyrodę. Jest na razie robocza bardzo strona tego projektu. Ale już można, można, coś tam doczytać, zobaczyć, jakie są pomysły na to, kiedy będzie, no i jaki jest regulamin, on jest chyba podobny bardzo jak Wiki lubi zabytki. No jest przewidziane pierwszy 31 maja 2015, że będzie można przesyłać zdjęcia, więc już w sumie niedługo. Mhm. Pierwszy do 31 maja. No to tak. dziwne, że nie dopiero we wrześniu, jednak to był chyba lepszy termin po wakacjach, według mnie. No. Też jestem trochę zdziwiony. Może powinny być dwa terminy, taki letni i zimowy. Być może, no to, to znaczy jest jeszcze. W... Po zimie i po lecie. Mam wrażenie dosyć wstępna faza organizacji, więc jestem zdziwiony, że już jest data podana, kiedy to ma zadziałać. To nam minęło 45 minut. Znaczy 40 minut od momentu, kiedy włączyłem stoper. Aha, no to będziemy musieli się już powoli e, zwijać, ale już niedużo nam zostało, także no, będziemy się przyglądać, jak to wygląda ten projekt i jak się rozwija. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem i popieram bardzo, bardzo fajny pomysł. Super, że to będzie się działo. No o, myślę, że tutaj będzie naprawdę dużo fajnych zdjęć bardzo. Przyroda to jest dosyć rozległy temat i, i będzie naprawdę chyba dużo ciekawych ilustracji. Tylko też podejrzewam, że może być problem z weryfikacją, w sensie, yy, jak poznać po zdjęciu, że to jest ten rezerwat przyrody, a nie inny, no mhm. będzie trudno. Mhm. No może być. Spotkanie robocze Grupy Badania i Rozwój Wikipedii. To właśnie chcieliśmy zapowiedzieć, że za tydzień prawdopodobnie będziemy nadawać z innego miejsca albo nagrywać bardziej w innym miejscu w Domu Braci Jabłkowskich przy ulicy Brackiej. Tam na górze jest takie miejsce, w którym się spotkamy i będziemy rozmawiać na temat badań, które już były wykonane i rozwoju Wikipedii i tego, co możemy zrobić, czego nie możemy zrobić. Jeśli ktoś chce dołączyć, to link w naszej audycji zaprowadzi go do, do, do dokładniejszych informacji na temat tego wydarzenia. Nocleg można tutaj sobie też zarezerwować. Być może znaczy, już chyba wiadomo, że dwa dni potrwa, tak? Skoro noclegi są, czy, no, czy to jest się, tylko propozycja, żeby przedłużyć na następny dzień? Zdaje się, że było przewidziane, jest opcja przedłużenia na 8 lutego. To z Szymonem trzeba by ustalić, na ile ta opcja jest w tej chwili realna. Chyba dość mocno realna jest. Tak, bo sporo osób, już się wpisało 16 osób. Można się tutaj dopisać, właśnie na stronie tej grupy. Znaczy z tymi tego spotkania. 16 osobami to nie, nie jestem pewien, jak jest, bo ja na przykład wpisałem się, jak to było jeszcze fajnie, robimy w ogóle spotkanie, czyli dosyć dawno, a data, termin w ogóle się pojawił później. I w pewnym momencie Szymon do mnie pisze na Facebooku, czy będę, tak? a ja tak, ale gdzie, kiedy, co się dzieje. No ale tak, faktycznie hmm, sporo osób się zapowiedziało. No i nie ma już możliwości rezerwacji noclegu, nie wiem na czym o. to polega. No pewnie tam trzeba zarezerwować z jakimś A Albo zrezygnowano tak. z tego drugiego dnia. Znaczy nie, nie, to raczej, raczej chodzi o to, bo Szymon tam pisał, że do, do któregoś dnia Aha. trzeba mu potwierdzić. A widocznie chodzi o, o zarezerwowanie Więc fizyczne. chodzi o rezerwację, tak, no to idzie z, z tego, z, z funduszy, stowarzyszenia, tak, zgadza się, dobrze pamiętam? Chyba tak. Tak, tak. Tak, stowarzyszenie, mhm. okej. Okay. Więc to, no, musi być pewne wyprzedzenie. No dobrze, no to na tym skończymy. Zapraszamy za tydzień do nas właśnie tam. Stamtąd będziemy nagrywać i być może nadawać audycję kolejną. I to już wszystko na dzisiaj. Pozostałe tematy zostawimy sobie na następne audycje. Ja nazywam się Borys Kozielski, był ze mną w studiu. Marek Mazurkiewicz, do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia.